Mieczysław Jałowiecki, Wolne Miasto, odcinek 29. Ulokowałem początkowo Biesiadeckiego z jego świtą w hotelu Danzigerhof. Kazio Krzyżanowski znalazł Willę z pięknym ogrodem podmiejskiej dzielnicy Langfur i po uzyskaniu aprobaty pana Biesiadeckiego willa została zakupiona nowy komisarz mógł się przenieść do własnego domu i umieścić tam biura komisariatu. Niestety. I ja musiałem opuścić mój lokal na Renentivgasse i przenieść się do komisariatu, by mieć gabinet sąsiadujący z Biesiadeckim. Moje stosunki z Biesiadeckim ułożyły się zupełnie poprawnie. Gorzej było z przywiezionym przez niego aparatem urzędniczym. Z przybyłych urzędników wszyscy byli z zaboru austriackiego i wnieśli ze sobą atmosferę nie pracy, lecz urzędowania. Każda najdrobniejsza sprawa była z miejsca omotana tym urzędowaniem i kończyła się, według ich terminologii, wygotowaniem pisma z uzasadnieniem. Zapewne moje stosunki z Biesiadeckim byłyby może życzliwsze, gdyby niejawnie wrogie ustosunkowanie się mego przyjaciela, admira Borowskiego, do nowo przybyłej plejady urzędniczej. Nie szczędził on zresztą słusznych, ale kostycznych uwag o działalności komisariatu. Z przywiezionych przez pana Biesiadeckiego urzędników najgorzej w moich oczach przedstawiał się radca dr Von Kopenc z Małopolski Wschodniej czuło się w nim przewrotne usposobienie. Był za grzeczny, był zagładki. Podobno przed wojną, gdy starał się o rękę bogatej panny, przyszły teść postawił warunek. Albo von Kopenc, albo Kopenc von. I bardzo to do niego pasowało. Naturalnie, jak wszędzie, były wyjątki, jak major Romaniszyn czy pan Kermenic, pełniący obowiązki konsula. Przedstawicielem prokuratury generalnej na miasto Gdańsk został baron von Unruk, gruncie rzeczy Niemiec, ożeniony również z Niemką. Człowiek bardzo gościnny, lubiący się zabawić i przyjąć. Musiał posiadać znaczne środki osobiste, bo trzymał w Berlinie konie wyścigowe. Atmosfera komisariatu nie odpowiadała jednak mojej litewskiej naturze. Po roku tak gorączkowej pracy nie mogłem przyzwyczaić się do jałowego urzędowania, do zjawiania się w biurze o 10 rano i kończenie tego urzędowania o 5 po południu. Moje uposażenie było jednak znacznie wyższe od tego, co pobierałem jako delegat generalny Prezydium Rady Ministrów, mimo że nie miałam jednej dziesiątej tej pracy i takiej odpowiedzialności jak przedtem. Życie płynęło regularnie, a więc załatwienie korespondencji odnoszącej się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potem obiad w Rackę leże, powrót do Copot, przechadzka z dziećmi nad morzem i wieczór w domu. Wobec likwidacji delegatury Janegrałe i Witold Jasiński opuścili służbę rządową i objęli kierownictwo gdańskiej filii świeżo założonego polsko bałtyckiego Towarzystwa Handlu i Żeglugi, zwanego w skrócie Polbal. Założycielami tego towarzystwa byli Oskar Sobański, który zrezygnował ze stanowiska ministra aprowizacji, oraz Wacław Minkiewicz, rodzony brat Antoniego. Podejrzewano mnie o ukryty udział w Polbalu, ale będąc na służbie państwowej unikałem angażowania się do prywatnych interesów. Witol Wańkowicz został czasowo w Gdańsku dla likwidowania delegatury Ministerstwa Aprowizacji. Tym samym pomagał mnie i Borowskiemu wyładunku dostaw, które coraz bardziej miały charakter wojskowy. Raczewski zaś, były kierownik naszego działu emigracyjnego dostał bardzo dobrze płatną posadę w przedstawicielstwie śląskiego koncernu Robur. Niedługo po przyjeździe Biesiadeckiego odbyły się uroczystości zaślubin Polski z Morzem. Rano przybył do Gdańska specjalny pociąg wiozący dygnitarzy, ministrów, senatorów i posłów sejmowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleciło mi, bym powitał na dworcu dostojnych podróżnych, kazał przygotować dla nich śniadanie i towarzyszył im w drodze do Pucka. Dzień był pochmurny. Niebo było zaciągnięte chmurami, zwiastującymi niechybny deszcz. Luli Równie poleciłem, by wraz ze służbą naszej kantyny przyjechała na dworzec, z przygotowanymi koszami zakąsek, bułek, kawy, herbaty, etc. i w drodze do Pucka zarządziła nakarmienie karmienie czcigodnych pasażerów. Chcąc uniknąć ostentacyjnego pokazywania się w tak dostojnym towarzystwie, zamierzałem razem z lulą, służbą i koszami jechać w wagonie trzeciej klasy, przeznaczonym dla kolejarzy. Tymczasem minister Bartel... Dojrzał mnie z okna swojego wagonu i prawie przemocą wciągnął do środka. Zastałem tam sporo znajomych i nieznajomych osób, między innymi Bertoniego, podsekretarza stanu w MSZ, Kajetana Morawskiego, radcy Jackowskiego, było kilku senatorów i posłów. Ten i ów chciał mnie wciągnąć w poufną rozmowę, ciekawy, jak ułożyły się moje stosunki z Biesiadeckim i dawał mi do zrozumienia, że wyrządzono mi krzywdę, gdyż moja działalność w Gdańsku dała tak dobre wyniki. Oczywiście nie dałem się nabrać na żadne zwierzenia, podkreślając jedynie, że pozostałem w Gdańsku z poczucia obowiązku, i nie zamierzam pozostać dłużej na służbie państwowej, nie czując jednak do nikogo żadnej urazy. Gdy pociąg ruszył i zjawiła się nasza przystojna młoda gospodyni z koszami świeżych bułeczek, świetną kawą i zakąskami, Bartel głośno zwrócił uwagę. — Widzicie, panowie? To jest podejście praktyczne, gospodarskie, a nie biurokratyczne. — Niech żyje nasz gospodarz! Nastrój bardzo się poprawił i nawet Wito, spaczący na mnie z podełba, rzekł — Co rolnik, to rolnik! — Szkoda, że pan Jałowiecki jest takim obszarnikiem i nie chce iść z drobnym rolnikiem ręka w rękę. — Panie, pośle! — odrzekłem. Będąc na roli, pracowałem właśnie wśród drobnych rolników jako patron kółek rolniczych na Żbudzi i Litwie ale ja się do polityki nie mieszam i chyba się do niej nie nadaję. Co jednak nie przeszkodziło panu zamknąć moich kolegów w zaplombowanym wagonie? Witos uśmiechnął się kwaśno. Panie pośle, gdybym był politykiem, to na pewno bym tego nie uczynił. Postąpiłem po gospodarsku, tak jak i pan poseł zapewne by postąpił, gdyby jakiś nieproszony gość Zaczął gospodarzyć na pańskim podwórku. — Dobrze, że z nami nie ma pańskiego przyjaciela, pana Daszyńskiego — powiedział ktoś ze śmiechem. — Bynajmniej nie wzdycham do spotkania się z nim — odrzekłem. Deszcz lał strumieniami, gdy pociąg dojeżdżał do Pucka. Zimny, porywisty wiatr wiał od morza. Stanąłem na oboczu, nie chcąc pchać się na pierwsze miejsce. Za zasłony deszczu widziałem z daleka sylwetkę generała Halera na koniu. Słyszałem, że coś mówił. Nastąpiły głośne okrzyki, orkiestra zagrała hymn narodowy. Widziałem kawalerzystów pierwszego pułku ułanów krachowieckich pod dowództwem pułkownika Feliksa Dziewickiego. Słyszałem słowa komendy, ale były to chwile przelotne. Zasłaniały mi widok liczne plecy dygnitarzy i ich parasole. Nie dostrzegłem uroczystej chwili rzucenia złotego pierścienia w morze. Zatoka pucka była jeszcze pod lodem, a tylko tu i ówdzie czerniały plamy wody. Czy przerąbywano lód dla wjazdu w morze konia generała Halera? Czy pierścień pozostał w morzu, czy też symbolicznie został na sznurku rzucony w wody Bałtyku? — Nie wiem. Złapały mnie dreszcze. Ubrany oficjalnie, z cylindrem na głowie, przemokłem do ostatniej nitki. Myślałem, że są to raczej zaślubiny z morzem polskiej kawalerii, bo dla mnie chwila zaślubin była, kiedy stojący na redzie gdańskiej amerykański okręt po raz pierwszy zasalutował polską banderę powiewającą na małej motorówce naszej delegatury. Na dworze zjechałem otwartym samochodem. Byłem zziębnięty jak nigdy, czułem niesmak i miałem jakieś złe przeczucie. Nie czekałem długo. Pod koniec marca oddział kwaternkowy pierwszego pułku ułanów krachowieckich otrzymał rozkaz przejazdu koleją przez teren wolnego miasta. Z niewiadomych przyczyn pociąg wiozący ułanów został zatrzymany na stacji granicznej w Binendorf. Pszczółki. W czasie dłuższego postoju oficerowie wyszli do bufetu i tam oczekiwali na sygnał odjazdu. W pewnej chwili do sali wpadło raptownie kilku uzbrojonych mausery Niemców i zaczęło strzelać do siedzących oficerów. Jednego z nich kula trafiła w serce, także padł na miejscu. Zabitym oficerem okazał się mój daleki, powinowaty Konstanty Dowgiało, jeden z czterech synów Dominika, Dowgiały z Siesik na Litwie. Dopiero na wiadomość ta dotarła do komisariatu. Oboje z admirałem byliśmy do głębi wstrząśnięci tym całym zajściem. Ku naszemu zdumieniu. I wbrew nam pan Biesiadecki ograniczył się tylko do pisemnego protestu, który wysłał na ręce komisarza Ligi Narodów i bojaźliwie uchylił się od osobistej interwencji u ser Reginalda Tauera. Dopiero trzeciego dnia nadeszła odpowiedź Tauera, w której wysoki komisarz Ligi Narodów zawiadomił, że nie ma powodów do interwencji u władz Gdańska, gdyż polscy oficerowie... Nie powinni opuszczać w mundurach wagonów na terenie wolnego miasta i swoją obecnością wywoływać wrogą manifestację. Wraz z admirałem byliśmy oburzeni tą odpowiedzią, która w pełni zadowoliła Biesiadeckiego. Samorzutnie udałem się więc do generała Haykinga. Całkowicie podzielił mój punkt widzenia, ale stwierdził, że skoro komisarz polski nie wymaga żadnej indemnizacji ani interwencji, to cóż on, generał, może uczynić? Mam pod swoją komendą batalion angielski i batalion francuski. Ale przecież nie mogę rozpoczynać akcji bojowej przeciw kilku nieznanym sprawcom mordu, którzy zapewne zdołali już zbiec do Prus Wschodnich. Argumentował. Niestety nie mogłem namówić pana Macieja na energiczną akcję. Było widoczne, że tchórzliwie chciał mieć już tę sprawę za sobą. Wobec tego zawiadomiłem go lojalnie, że będę sam rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych, a admirał z ministrem spraw wojskowych. Otrzymawszy od obydwu ministrów upoważnienie do osobistej interwencji u sery Ginalda, udałem się niezwłocznie do jego biura i oświadczyłem, że opinia w Polsce jest tak zburzona całym zajściem, że może to grozić zbrojną interwencją i zamachem na Gdańsk. Wobec takich argumentów Tower potraktował sprawę poważnie i w mojej obecności wezwał prezydenta Zama i zażądał kategorycznie wyjaśnienia sprawy, przeprowadzenia dochodzenia dla wykrycia i ukarania winnych mordu. Wolne miasto miało wypłacić wysoką Indemnizację rodzinie zmarłego. Admirał zaś otrzymał aparatem Chiusa rozkaz od generała Rozwadowskiego, by niezwłocznie oznaczyć nieruchomości polskie w Gdańsku wymalowaniem na dachach widocznych znaków. Sprawa się przeciągała, a Biesiadecki próbował ją zatuszować. Rozkaz został odwołany. Ze swojej strony zrobiłem, co mogłem. Ale moja interwencja znacznie ochłodziła nasze stosunki z Biesiadeckim. Koniec odcinka 29. Odcinek 30. Wielkanoc spędziłem u Sierakowskich w Waplewie. Jechałem samochodem zwykłą drogą przez Malborg. Drzewa stały jeszcze w swojej zimowej martwocie. Gdzie niegdzie na pagórkach pokazywały się pierwiosnki, wysoko na niebie czepotały się już skowronki. W Aplewie zastałem lulę romarówne, która została zaangażowana przez panią Halszkę do pomocy w akcji plebiscytowej. Była także moja kuzynka Iza Potuliska, i panna Glińska, i był wreszcie Staś Potulicki. Rad byłem wyrwać się na parę dni z coraz bardziej męczącej atmosfery gdańskiej i spędzić ten czas w tak gościnnym dworze wiejskim. A cóż dopiero wieczorem, gdy o zachodzie słońca znalazłem się ze strzelbą w ręku nad strumikiem w gaju brzozowym. Słonki ciągnęły w górze. A mnie jak żywo stanęły w pamięci brzegi rzeki Wartyny i jej dopływu. Świętej, tam, w naszych stronach wiłkomirskich i laski brzozowe w kurklach u mego przyjaciela Kazia Bystrama. Na tle bladego wiosennego nieba, jak koronka, odcinały się gałęzie brzusz, Gdzieś z pobliskich błot odezwał się... Bekas, dolatowało do mnie dalekie bulgotanie Cieczewi. Wreszcie usłyszałem chrapliwy głos słonki. Ciągnęły jednak nie na mnie, lecz na Stasia Sierakowskiego, który położył dwie i był w świetnym humorze. Nazajutrz już o szóstej rano byliśmy na rezurekcji w pobliskim kościele parafialnym. Dzień był ciepły, słoneczny. Po polach uganiały się zające, wyprawiając najdziwniejsze skoki i tańce. — Ach, jak te zajączki ładnie się bawią! — wyschnęła panna Glińska. — Tak, grzecznie się bawią! — odparł Staś Rakowski, mrużąc oko. — Ale co z tej zabawy wyjdzie, to lepiej głośno nie gadać! Resztę dnia spędziliśmy na spożywaniu darów bożych, różnych mięsiw, mazurków, bab, no i oczywiście nalewek, starki i innych zapasów bogato zaopatrzonej piwnicy waplewskiej. Dom był staroświecki, murowany o podwójnym, krytym dachówką dachu. W pokojach pachniało czystością, lawendą i tym nieokreślonym aromatem, którym tchnęły dawne, zasiedziałe siedziby ziemiańskie. Nazajutrz rano, gdy jeszcze spałem, obudził mnie strumień zimnej wody wylany na twarz. To Staś Sierakowski zainicjował śmigus. Rozpoczęła się orgia śmigusowa. Całe górne piętro było zalane wodą, wszyscy zmoczeni do suchej nitki. Pani Halszka w płaszczu kąpielowym trzymała w ręku najmłodszą córkę jako jedyną obronę. Zaczęło się formalne oblężenie. Na szczycie schodów stał stać z wężem w ręku, polewając atakujących i tu zdarzył się nieprzyjemny wypadek. W pobliskim Sztumie rezydowała aliancka komisja plebiscytowa złożona z Włochów. Oficerowie włosy bywali częstymi gośćmi w Aplewie, co nie przeszkadzało im stawać po stronie niemieckiej, gdy Staś Sierakowski był polskim komisarzem plebiscytowym. Korzystając z pięknego dnia, szef misji pułkownik Tonini w towarzystwie dwóch oficerów przybył z ranną wizytą do plewa. Drzwi do holu były otwarte i w trakcie polewania nikt z nas nie usłyszał wchodzących Włochów. W chwili, gdy Staś Rakowski puścił strumień wody, wycelowawszy w drzwi wejściowe, na ich progu stanął pułkownik Tonini w swym opiętym, a uwydatniającym jego nieco okrągłe kształty uniformie. Przywitany strugą wody, o mało nie zwalił się z nóg. Zapanowała konsternacja i z trudem wytłumaczono czerwonemu z oburzenia Włochowi Barbarzyński zwyczaj śmigusa. Namówiliśmy go, aby włożył szlafrok Sierakowskiego i przeczekał w nim, zanim służba wysuszy i wyprasuje jego ubranie. Szczęśliwie Tonini nie był pozbawiony poczucia humoru. Przy obiedzie Tonini zajaśniał ponownie w całej krasie swego opiętego, niebieskiego, a dobrze odprasowanego munduru. Wiosna 1920 roku była wczesna i wyjątkowo piękna. Na stokach wzgórz okalających copoty zazielniały już lasy bukowe, zakwitły bzy w ogrodach, z różnych stron dochodził głos kukułki, a Słowiki zaczęły na dobre swój koncert wiosenny. Wieczorna pieśń Słowika i zapach bzu jakże kojarzyły mi się z melodią nocturnów Chopina. Nie mając na razie wiele do roboty, po skończonym urzędowaniu wracałem wcześniej do Copot. Szedłem z dziećmi i mys, mys na długie spacery lub grywałem w tenisa w klubie copockim. Atmosfera wśród urzędników komisariatu była dość beztroska. Pan Maciej podkreślał swoją angielszczyznę, grając z anglikami codziennie w golfa. A w Austrijcy, według określenia admirała, Urzędnicy, ściągnięci przez pana Biesiadyskiego z Galicji, zajęci byli przeważnie urzędowaniem, które kończyło się o czwartej po południu. Potem można ich było spotkać na plaży w Copotach. Witali się ze mną uniżenie, ale co było za moimi plecami, wolałem nie dociekać. Tymczasem działania na froncie bolszewickim rozwijały się z niezrozumiałą szybkością. Powodzenie wojsk polskich było na wszystkich ustach. Podobno już w styczniu bolszewicy proponowali pokój. Komendant nie chciał jednak dawać wiary ich prawdziwym intencjom, przewidując, że bolszewikom chodzi jedynie o zyskanie czasu na odnowienie ofensywy. Na wiosnę ostrzegano marszałka o gotujących się w Rosji na szeroką skalę przygotowaniach wojennych przeciw Polsce. Polsce zaś... Utrudniano piłsyskiemu jak tylko można. Jedną z najbardziej dla mnie odpychających osobistości był profesor Stanisław Grabski. Jego osobliwa polityka, jego wieczna ugiętość wobec każdego bezprawia, jego całkowity brak praktycznego podejścia do spraw rosyjskich, nieznajomość psychiki rosyjskiej przy jego osobistej, niepohamowanej zarozumiałości, zaciążyły według mnie fatalnie na polityce odrodzonego narodu. Będąc posłem na Sejm i uzurpując sobie monopol znajomości spraw słowiańskich, profesor Stanisław Grabski z całą wrodzoną mu demagogią próbował zaszachować większość nawet najbardziej logicznych posunięć komendanta. Wolałem nawet Daszyńskiego od Grabskiego, choć ten ostatni zaliczał siebie do narodowców. W atmosferze intryg politycznych, kłótni i rzucania kłód pod nogi zaczęła się wiosenna ofensywa na Kresy Wschodnie. Pułk dwunasty ruszył w pole po majątki na Podole. W dniu 18 maja kościoły w stolicy rozbrzmiewają hymnem Tedeum Laudamus, komendant wjeżdża do Kijowa. Na terenie Gdańska wypadki te przechodzą prawie niezauważone lub w wersji spaczonej przez ludowców, toteż komisariat zachował całkowitą obojętność w tych pamiętnych dniach. Komisariat był tworem Witosa i wszyscy urzędnicy od pana Macieja Biesiadeckiego, aż po kancelistę, byli szczerze lub nieszczerze ludźmi Witosa i jego partii. Tymczasem... Stanowisko wobec Polski, Gdańskiego Senatu i niemieckiej ludności, poparte wyraźnie antypolską postawą ser Reginalda Tauera, stawało się coraz bardziej agresywne. Szykanowanie polskich godeł narodowych, szykanowanie Polaków, wrogie manifestacje na dworcu kolejowym w czasie przejazdów pociągów wojskowych były na porządku dziennym. Postawa komisarza Rzeczypospolitej była zupełnie bierna. Biesiadecki ograniczał się do pisania not, które Tower najczęściej ignorował. Nieraz byłem świadkiem, jak niby w tonie żartobliwym zwracał się do polskiego komisarza. — My dear, Biesiadecki, to pan napisał to pismo? — Yes, sir Reginald. — Ależ to są głupoty, drogi przyjacielu. — Ze mną sir Reginald nie pozwalał sobie na takie Przyjacielskie poufałości. Przykładem innego podejścia była narada zwołana przez Tauera w sprawie wymiany walut, w której zastępowałem Biesiadeckiego, a ze strony gdańskiej brał w niej udział prezydent Zama. Na skutek machinacji pieniężnych atasze Urzędu Emigracyjnego Senat Gdański wystąpił do komisarza Ligi Narodów z żądaniem, aby repatrianci amerykańscy wymieniali dolary na talary gdańskie. A dopiero potem zamieniali je na walutę polską. Oczywiście, że taka podwójna zamiana pieniędzy wobec chwiejności kursów nieustabilizowanej waluty polskiej mogła narażać repatriantów na poważne straty. Już od pierwszych słów Talera wiedziałem, że jest on w wyjątkowo złym humorze i jawnie ustosunkowany wrogo do mnie jako delegata polskiego. Kiedy po niemiecku, którym to językiem Tower władał biegle, wypowiedziałem nasze zastrzeżenia, Sir Reginald odwrócił się do mnie tyłem i powiedział do swojego adiutanta po angielsku — Proszę mu powtórzyć po chińsku, czy w jakim innym języku, moje zapatrywania. Bo widać, on ani po niemiecku, ani po angielsku nie rozumie, co do niego mówię. Zrobiłem się purpurowy ze złości — i z trudem opanowując się powiedziałem — Tauer, przede wszystkim niech się pan zachowuje przyzwoicie. Ja wymagam jako przedstawiciel Polski odpowiedniego mojemu stanowisku szacunku. Służyłem w dawnej dyplomacji, a nie jak pan przeniesiony w końcu z colonial office do foreign office. I po raz pierwszy... — Spotykam się z takim afrontem. — To, rzekłszy. Złożyłem swoje papiery do teki, wstałem z miejsca i skierowałem się ku drzwiom. W gabinecie zapanowało milczenie. Niemcy znacząco spojrzeli po sobie. Byłem już na korytarzu, gdy wybiegł za mną adjutant Towera i chwycił mnie za rękaw. — Mister Jelowiecki, niech pan wróci. — Proszę wybaczyć, old man. On ma dzisiaj atak wątroby. — Porozmawiajmy, przyjaźnie. — Nie — odrzekłem stanowczo. — Ja w takim posiedzeniu nie mam prawa brać udziału, bo nie chcę być narażony na podobne traktowanie. Pożegnałem adiutanta i wraz z moim urzędnikiem wróciłem do biura. Było jeszcze przed południem. Połączyłem się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wezwałem do telefonu Jackowskiego, któremu przedstawiłem całe zajście. — prosząc, aby zakomunikował o tym ministrowi Padkowi. Tymczasem wśród urzędujących Galileuszy powstało niesłychane zamieszanie i myślę, że ten i ów zacierał ręce, przewidując mój bliski koniec po opowieści będącego ze mną urzędnika, jak to ten Jałowiecki postąpił niedyplomatycznie i obraził wysokiego komisarza. Po pewnym jednak czasie usłyszałem w telefonie głos Padka. Dowiedziałem się o całej sprawie. Świetnie pan zrobił, mogę tylko panu pogratulować. Wróciłem wcześniej do Copot. Wieczorem, grając w tenisa, skręciłem nogę tak nieszczęśliwie, że odwieziono mnie do szpitala. Musiałem przejść bardzo nieprzyjemną operację wypompowania wody z kolana. Nazajutrz pierwszą osobą, która mnie jako chorego odwiedziła, był Sir Reginald Tower. Przyniósł z sobą owoce i butelkę dobrego Porto. Przesiedział u mnie przeszło godzinę. Rozmawialiśmy o sportach, o Oxfordzie, w którym studiował, o Szkocji. Sir Reginald prywatnie był bardzo miłym człowiekiem i wykazywał głęboką znajomość świata. Oczywiście o niedawnym zajściu nie wspomnieliśmy ani słowa. Sam jednak po mojej myśli zaatił sprawę wymiany walut, a zam po tym incydencie wyraźnie zaczął się liczyć z moim zdaniem. Koniec odcinka 30. Odcinek trzydziesty na początku czerwca wielką radość sprawiła mi wizyta moich sióstr Ady Żukowskiej i Anielki Belinowej. Zamieszkały u mnie w Copotach i spędziłem w ich towarzystwie kilka miłych dni, oprowadzając je po Gdańsku i okolicy. Anielka mieszkała w Strzelcach w powiecie radomskim, w jednej z najbardziej beznadziejnych okolic kongresówki. Mój szwagier jednak, Tadeusz Belina, był pierwszorzędnym rolnikiem i stworzył w swoim majątku jakby oazę dobrego gospodarstwa. Belnia miał o czym myśleć, bo mieli pięcioro dzieci. Z niewielkiego stosunkowo majątku o średniej, raczej piaszczystej glebie, potrafił wyciągnąć odpowiednie dochody, by wraz z anielką wychowywać tę gromadkę dzieci. Niewielki, trochę wrośnięty w ziemię dwór w strzelcach, był zawsze dla mnie tajemnicą. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jakim cudem Anielka mogła tam pomieścić różnych gości, rezydentów, osoby, które z miasta uciekły na wypoczynek lub ludzi szukających u nich schronienia. U nich na przyjęcie gości ściany się jakby rozszerzały, a przylegająca do dworu oficynka była zwykle szczelnie zaludniona, Jakże inna była Ada, całe życie obracająca się w wielkim luksusie. Mieliśmy z Anielką wrażenie, że Ada zatraciła poczucie pewnej selekcji towarzyskiej, która cechowała dom moich rodziców i dom jej zmarłego męża Władysława. Drzwi jej mieszkania na Mokotowskiej w Warszawie były naszym zdaniem zbyt szeroko otwarte. Na tym tle między Adą a nami zarysowała się pewna różnica poglądów, która doprowadziła mnie do rzadszego odwiedzania Mokotowskiej. Starsza córka Ady, Jadwiga, nie wiadomo dlaczego nazwana przez matkę Kuką, skończyła pensję plate równy i zaczęła bywać. Miała ładną twarzyczkę, trochę do dowcipu. Bardzo mało rozumu, a jeszcze mniej zdrowego sensu, ale co najważniejsze, pokaźne jak na owe czasy posak. W przeciwieństwie do swojej niezwykle zdolnej młodszej siostry, Kuka była w pełnym tego znaczeniu kozą. Ostrzegałem dlatego Adę przed kilku panami niecieszącymi się wśród ziemiaństwa dobrą opinią, którzy zaczynali się kręcić koło mojej siostrzenicy. Wśród odwiedzających Adę, a jak się potem okazało, również Kukę, był generał Kazimierz Sosnkowski. Mimo, że zrobił na mnie wrażenie bardzo zdolnego i rozumnego człowieka, to nie mogłem się oprzeć uczuciu, że ten przystojny oficer jest jednocześnie świetnym aktorem i nieporównanym charmeur Dimond. W każdym razie potrafił otoczyć swoją osobę odpowiednią aureolą. Wzdorna ja tołpa, dowolna ja z soboju, gardycja praszło je zabew. Buntownicza tłuszcza, zachwycona sobą, pyszni się o przeszłości zapomniawszy. Odprowadzając siostry na dworzec, zetknęliśmy się nos w nos z panną Kazimierą Iłakowiczówną, znaną poetką. Chociaż będąc w Petersburgu była stałym gościem w domu Ady i nieraz spędzała u nas w Gudyszkach po kilka tygodni, to... Oblała mnie i mojej siostry zimną wodą, zapewne w obawie, aby nie skorzystały z jej oddzielnego przedziału. Jechała bowiem z Kopenhagi jako kurier dyplomatyczny. Przy takim jej zachowaniu zostawiliśmy ją w spokoju. W ogóle przejazdy Iły przez Gdańsk były dla mnie zawsze męką. Miała wieczne pretensje, że się ją przyjmuje bez należytych względów, że numer hotelowy jest niewygodny, że kuchnia gdańska jest dla niej za ciężka. A gdy raz zdarzyło się, że wszystkie miejsca w wagonie sypialnym były zajęte, zrobiła Wańkowiczowi na dworcu ordynarną awanturę. Przy swoich bezsprzecznych zdolnościach i miała wszystkie przywary staropanieństwa, a przy tym była histeryczką. Co nieraz mówiłem jej w oczy. Kiedy w beztroskiej atmosferze życia Komisariatu Polskiego płynęło spokojnym torem codziennego urzędowania i spędzania reszty dnia nad morzem lub na grze w golfa, to cała odpowiedzialność za wyładunek amunicji i materiałów wojennych spadła na admirała Borowskiego i na mnie. Wańkowicz został w tym czasie wysłany przez Ministerstwo Aprowizacji do Rumunii, by dokonać zakupu zboża oraz oczyszczenia zabagnionej przez jego poprzednika sytuacji. W Gdańsku tymczasem zaczęły się nasilać akcje antypolskie. Nie było dnia, aby przejeżdżający koleją przez Gdańsk polscy wojskowi nie byli narażeni na wymyślenia i wrogie pod ich adresem okrzyki. W porcie zaś Zaczęli pojawiać się agitatorzy zbierający robotników. Rezultatem tej agitacji były strajki właśnie w naszej strefie wolnocłowej. Dokerzy odmówili nawet wyładunków materiałów sanitarnych i dostaw Czerwonego Krzyża pod pozorem, że są to materiały wojenne. Niemcy wyraźnie sprzyjali bolszewikom, swojemu niedawnemu sojusznikowi czy agentowi, który niedawno tak ich odciążył w zmaganiach wojennych, zwijając front wschodni. Senat Gdański nie zgodził się na sumowanie w porcie statków z bronią i amunicją. Interwencja pana Biesiadeckiego u Tauera okazała się bezowocna. Sir Reginald poparł Gdańszczan twierdząc, że wolne miasto jest suwerenne i Polacy nie mają prawa naruszania jego neutralności. Błogosławiłem chwilę, kiedy w swoim czasie, wbrew posłom lewicy, zaryzykowałem nabycie holowników. Byliśmy niezależni. Statki wyładowywano na redzie wprost do barek, które niezwłocznie odholowywano do drzewa środkiem Wisły, bez zatrzymywania się w Gdańsku. Nie mogą zatrudniać do takiego wyładunku Niemców... Podwoziliśmy nad ranem dostatków naszych kaszubów i tam trzymaliśmy ich cały dzień. Oczywiście musieliśmy ich nie tylko sobie wynagradzać, ale i karmić. Komisaria cały czas zachowywał dziwną obojętność, a sprawa wyładunku amunicji i broni wobec bierności komisarza polskiego zaostrzała się coraz bardziej. Przydzieleni nam oficerowie dwojki okazali się zupełnie nieprzydatni. Wobec czego postanowiliśmy z admirałem zaangażować z powrotem naszego dawnego detektywa Kaszuba, co pan Biesiadecki uznał za nieformalne, także opłacaliśmy go za zgodą ministra z Funduszy Ministerstwa Aprowizacji. W niedługim czasie nasz detektyw wykrył przygotowania agentów bolszewickich do wysadzenia francuskiego statku z bronią w powietrze. Nie zwlekając, Wyjechałem nad ranem na redę wraz z admirałem i starszym kontrolerem garlickim i jego ekipą. Tego dnia, uprzedzeni o możliwości wybuchu Kaszubi, nie stawili się do apelu. Wzdłuż statku stały cztery barki, które admirał kazał przyholować nocą. Kapitan statku, nic nie podejrzewając, przyjął nas bez beztrosko jako zwykłych robotników, wyrażając jedynie zdziwienie, że jest nas tak mało. Załodze obiecaliśmy sowite wynagrodzenie za pomoc. Detektyw został na barce, by śledzić, czy nic podejrzanego nie dzieje się wokoło. Admirał stanął przy windzie okrętowej, jak za dawnych czasów w Krąszczadzie, a ja i Garlicki oraz paru marynarzy zaczepialiśmy skrzynie. Na dole zaś załogi barek oraz nasi kontrolerzy umieszczali je ostrożnie w ładowniach. Pracowaliśmy cały dzień bez wytchnienia. Późną nocą wróciłem do domu nieprzytomny ze zmęczenia, ale tak szczęśliwy jak nigdy po dniu urzędowania w komisariacie. Sytuacja w Gdańsku stawała się na tyle nieprzyjemna, że postanowiliśmy wysłać nasze rodziny do kraju. Z trudem namówiłem mi smys, aby wyjechała z dziećmi na parę miesięcy letnich do Gorzyczek, majątku, w którym przebywała moja teściowa. Odwiozłem moją gromadkę dość wcześnie samochodem na pociąg idący do Poznania. Ulokowałem ich w przedziale drugiej klasy. Do odejścia pozostawały dobre trzy kwadranse. W trakcie oczekiwania nadszedł pociąg z Pucka. W jego składzie było kilka wagonów, w których siedzieli oficerowie polscy. Wagony te miano doczepić do pociągu poznańskiego. Peron był prawie pusty, ale nagle zaroił się tłumem rozagitowanych Niemców. Tłum wdarł się do wagonów. Zaczęła się gonitwa za polskimi oficerami. Dopadniętych bito pałkami do utraty przytomności. W korytarzu natknąłem się na uciekającego porucznika. Narzuciłem na niego płaszcz, na głowę kapelusz, wepchnąłem do przedziału, gdzie Miss Smith okryła go pledem i zasłoniła jego osobę dziećmi. Na wszelki wypadek dałem mu jeszcze moją marynarkę. Sam wyskoczyłem z wagonu z gołą głową i w kamizelce. Znalazłem się wśród podnieconego tłumu. Podciąg ruszył. Przedarłem się do samochodu i w samej kamizelce pojechałem wprost do rezydencji ser Reginalda Tauera. Lato roku 1920. Rząd Skulskiego upadł. Udałem się do Warszawy, aby otrzymać nowe instrukcje. Warszawę zostałem pustą Większość znajomych rozjechała się do swoich wsi. W Sejmie trwały przetargi o władzę i o stanowiska ministerialne. Nie miałem z kim rozmawiać. To przesilenie gabinetowe trwało długo, bo całe piętnaście dni. Z winy Sejmu przez dwa tygodnie państwo zagrożone ofensywą nieprzyjaciela nie posiadało rządu. Lewica dążyła gwałtownie do opanowania władzy i Sejm powierzył Daszyńskiemu stworzenie gabinetu. Szczęśliwie nie doszło to do skutku. Wreszcie, 24 czerwca Władysław Grabski formuje nowy rząd. Jest już bardzo późno. 11 lipca bolszewicy zdobywają Mińsk, a w kilka dni potem Wilno. Położenie staje się krytyczne. Na północy działa Tuchaczewski, a na południu niezliczone hordy kawalerii byłego wachmistrza Budionnego. W to morze chwyta za broń. Ziemiaństwo i inteligencja gremialnie stają do apelu. Po dworach pozostają ludzie starzy lub niezdolni do noszenia broni. Młodzież akademicka tworzy całe pułki. Chłop i robotnik podjudzeni agitacją lewicy nie biorą w tym udziału. Chłop wyczekuje chwili... Aby rzucić je na majątki, a robotnik w czasie, gdy wróg jest już w granicach byłej kongresówki, bierze udział w paraliżujących strajkach, jak na przykład w zakładach użyteczności publicznej. Wobec zdawałoby się beznadziejnej sytuacji, Władysław Grabski wyjeżdża do SPA na konferencję premierów państw sprzymierzonych i prosi o pomoc. Czym była ta pomoc? Zaznałem tego w Gdańsku. Szczegóły tej tragicznej konferencji słyszałem z ust samego Władysława Grabskiego, bo nurą rolę odegrał na niej premier brytyjski, awansowany w opinii świata na męża stanu, prowincjonalny adwokat z Walii Lloyd George, uprzedzony do Polaków i jawnie trzymający stronę bolszewików. Szczęśliwie bolszewicy odrzucili propozycję pokojową narzuconą Polsce w SPA. Wróciłem do Gdańska. Komisariat zupełnie nie orientował się w krytycznej sytuacji kraju i trwał w swojej bierności. Gdy zakomunikowałem moje wrażenia Biesiadeckiemu, nie chciał dawać temu wiary. W wolnym mieście roiło się tymczasem od szpiegów i agitatorów bolszewickich. Moja i admirała praca w tych warunkach była niezmiernie trudna i niewdzięczna. W Gdańsku stał batalion piechoty angielskiej i batalion francuski. Odnosiłem jednak wrażenie, że aliantom chodzi głównie o obronę neutralności Gdańska, a interesy Polski nie były brane pod uwagę. Koniec odcinka 31. Odcinek trzydziesty drugi Generał Hayking przyznał mi, że wobec stanowiska komisarza Ligi Narodów on sam jest bezsilny. Jedyną pomoc okazywał nam nowy przedstawiciel misji amerykańskiej, kapitan marynarki Stanów Zjednoczonych, Abele. Słał bez ustanku telegramy wzywające pomocy dla Polski. Z coraz większym niepokojem śledziliśmy z admirałem przebieg wypadków. Miejscowe gazety niemieckie, z Danziger Zeitung na czele, podawały wiadomości z frontu w tendencyjnej formie, przepowiadając między wierszami zwycięstwo bolszewików. Już w drugiej połowie lipca bolszewicy znaleźli się nad niemnem i szczarą, a potem dowiedzieliśmy się o zajęciu Brześcia Litewskiego. Pojechałem do Warszawy. Na śniadaniu w hotelu europejskim spotkałem moją kuzynkę, Teresę Potuliską. Miechu, ty nie w mundurze i nie na froncie? Przecież to skandal. Wszyscy znajomi byli już na froncie. Już to w kadrach. Wszyscy w mundurach. Ciągle słyszałem te same pytania. Panie majorze, czemu nie jesteś w polu? Bolało. Odpowiadałem krótko słowami marszałka, bo ktoś musi gnój rozrzucać na gdańskich polach. Nie rozumieli. Tymczasem, utworzona przez Władysława Grabskiego Rada Obrony Narodowej, trawiła wraz Sejmem czas na osobistych rozgrywkach z Piłsudskim. Dokooptowany do Rady Dmowskiej, zawsze Rosji tak służalczy i życzliwy, żądał nawet ustąpienia marszałka. W tych decydujących chwilach knuje się intryga przeciw naczelnemu dowództwu. Wróg posuwa się ku stolicy. Z Moskwy i Pietrogradu dochodzą jednak jasne sygnały. Bolszewicy nie zamierzają dzielić się władzą, a los mniejszewików jest wyraźnym ostrzeżeniem. Dzierżyński, Kon i Marchlewski wysyłają wezwania do polskich robotników i chłopów, ale bynajmniej nie do ich sejmowych przywódców. Nie ma w ich nowym rządzie miejsca nawet dla posła Dąbala, który wraz z okoniem organizował Republikę Tarnobrzeską, konfiskował wraz ze swoją konną bandą grunty i lasy, dzieląc je między chłopów, a przy okazji dla własnego użytku napadając na dwory i plebanie. Nie ma już czasu i nie ma żartów. Nowy kryzys gabinetowy. Władzę obejmuje rząd Witosa, wicepremierem zostaje Daszyński, mający w swym portfelu sprawy gdańskie. Towarzysze postanawiają bronić się przed towaryszczami. Piłsudskiemu zostawia się dowództwo. Obserwowałem później, jaką mamy w Polsce niepośrednią zdolność koniunkturalnego przeistaczania faktów. Przemilczano przetargi Witosa z Sejmem w chwilach, gdy wróg był u bram Warszawy. Przemilczano żonglerkę dziennikarską, zdolnego, a nad wyraz przewrotnego i szkodliwego strońskiego, którego pióro było na osługach tych, co więcej płacą. Przemilczano wiele faktów świadczących, że stuletnia niewola mało nas nauczyła. W czasie, gdy większość ziemian walczyła z przeważającymi siłami wroga, Powsiach chłop za sprawą ludowców i wyzwolenia siedział bezczynnie, często raczej przeszkadzając niż dopomagając. Chłop niechętnie szedł w ogień. Z opowiadań uczestników kampanii wiem, że ziemianin idący w pierwszym szeregu miał za plecami opór, który trzeba było przezwyciężać z rewolwerem w garści. Dopiero nauczka dana przez bolszewików w zajętych przez nich połaciach królestwa otworzyła chłopom oczy. Ten sam chłop zapewne byłby inny, gdyby nie był rozmyślnie deprawowany przez lewicowców, którzy na plecach chłopskich robili osobiste kariery, posługując się fałszem i demagogią. Komisariat zastałem w stanie wielkiego zdenerwowania. Na wszystkich ustach była sprawa ewakuacji. Pan Biesiadewski, wbrew swoim podwładnym, zachował jednak spokój i starał się opanować panikę szerzącą się wśród rzeszy urzędniczej. Na zapytanie, czy w razie konieczności ewakuacji opuszczę Gdańsk, odpowiedziałem, że obaj z admirałem zamierzamy pozostać do końca, co przyjął z dużym zadowoleniem. W związku z zaistniałą sytuacją zwróciłem się do Biesiadeckiego o przekazanie nam większej ilości pieniędzy na wydatki związane z wyładunkiem amunicji. Nasze fundusze były wyczerpane. Ani z Ministerstwa Spraw Wojskowych, ani z Ministerstwa Aprowizacji nie było dopływu gotówki. Tymczasem musieliśmy dodatkowo opłacać robotników Kaszubów. Musieliśmy wsunąć niejedną łapówkę, szczególnie obsłudze ślus na leniwce. Byłem pewien, że otrzymam z komisariatu potrzebne pieniądze, ale tutaj wyszła małość galicyjskiego starosty. Odmówił, tłumacząc, że nie może naruszyć pieniędzy złożonych w oddziale gdańskim Banku Handlowego, gdyż w razie konieczności opuszczenia Gdańska tak on, jako komisarz, jak i Urzędnicy komisariatu pozostaliby bez środków. Niech pan jakoś sobie zaradzi, doradzał Lisio. Zaradzić było jednak trudno, bo jedną z pierwszych decyzji Biesiadeckiego było ulokowanie funduszy komisariatu w filii Warszawskiego Banku Handlowego, którego kierownikiem był pan Kukowski. Osobistość ze wszechmiar niesympatyczna. Ostrzegałem pana Biesiadyckiego, aby nie zrywał z bankiem spółek zarobkowych, solidną i ideową instytucją, która obsługiwała za moich czasów delegaturę. Kiedy zwróciłem się do nich, odpowiedziano mi, że wobec stanowiska komisariatu nie mogą służyć mi żadnym kredytem. — Gdyby pan był komisarzem — odrzekł dyrektor Brzeski. Miałby Pan kredyt nieograniczony. W obecnej sytuacji możemy Panu służyć tylko kredytem osobistym do sumy przez Pana zdeponowanej. Nie miałem innej rady. Niech Pan sobie jakoś zaradzi. Brzmiało mi w uszach. Zaradziłem. Komisariat został ze środkami, a ja osobiście bez. Wobec pogłosek o zbliżaniu się bolszewików do Włocławka pojechaliśmy z admirałem do Trzewa, by przygotować wysadzenie bark z amunicją i sprzętem, gdyby bolszewicy znaleźli się na lewym brzegu Wisły. Z Trzewa pojechałem do Warszawy po dalsze instrukcje. Był 10 sierpnia, gdy dojechałem do stolicy. Warszawa była przepełniona wojskiem. Podziwiałem spokój i opanowanie ludności. Rząd zamierzał przenieść się do Poznania. Niektóre placówki dyplomatyczne wyjechały już ze stolicy. Legat papieski uprzedził jednak, że bez względu na dalsze zdarzenia nie ruszy się z Warszawy. W Warszawie przebywałem krótko. Ostrzeżono mnie, że mogę być odcięty od Gdańska, bo bolszewicy podchodzili już pod Włocławek prezydium Rady Ministrów dostałem polecenie niezwłocznego powrotu. Zdążyłem tylko wpaść do mojej siostry, zostawiając u niej dokumenty majątkowe. Wyjechałem wieczornym, zatłoczonym pociągiem. Z trudem znalazłem miejsce, które ustąpiłem po chwili jakiejś starszej pani, ziemiance z Kujaw. Przestałem całą noc na korytarzu. Z daleka słychać było dobrze mi znany głos armat. Nie czułem zmęczenia, straszna myśl o opanowaniu Polski przez hordy bolszewickie nie dawała mi spokoju. Na stacji w Łowiczu staliśmy dość długo. Słychać było wyraźnie daleką kanonadę. Gdzieś ku wschodowi niebo paliło się krwawą łuną. Pociąg posuwał się żółwim tempem, dając pierwszeństwo transportom wojskowym. Uprzedzano nas, że bolszewicy zapuścili daleko swoje patrole, że podobno przeszli już na lewy brzeg Wisły, że lada chwila można oczekiwać przerwania toru kolejowego. Byłem na wszystko obojętny. Patrzyłem tempo przez okno, za którym przesuwały się pejzaże zamglone letnią nocą. Dławił mnie wstyd, że w takiej chwili uciekam z zagrożonej stolicy. Na peronie w Toruniu zetknąłem się z oddziałem piechoty i przypadkiem dojrzałem Jan Karałego. Był w uniformie szeregowca i ze swoim oddziałem śpieszył na front. Uścisnęliśmy sobie serdecznie ręce. Szybko napisał parę słów do siostry admirałowej Borowskiej. — Oddaj to Maryni. — I powiedz jej, że czuję się doskonale i że nasz oddział jest pełen najlepszych nadziei. Jeżeli nie powrócę, to wspominajcie waszego towarzysza. Jechałem prawie dwie doby i dopiero trzeciego dnia przed południem wysiadłem na gdańskim dworcu. Nie zajeżdżając do pustego domu, udałem się wprost do komisariatu. Pierwszą osobą, z którą zetknąłem się na progu, był admirał Borowski — — Kazałem zatrzymać wszystkie nasze barki w Trzewie, gdzie stoją pod strażą na Wiśle — powiedział do mnie. — Tutaj nie mam żadnej pomocy. Komisariat jest bardzo zaniepokojony o własną skórę. Biesiadeski pertraktuje z by w wyrazie ewakuacji opuścić Gdańsk na okręcie angielskim i emigrować do Wielkiej Brytanii. Jakby w zamarciu przeszło parę dni, gdy raptem... W dniu 16 sierpnia nadeszła do Gdańska radosna nowina o naszym zwycięstwie. Zwycięstwie zaiste cudownym. Odetchnęliśmy z ulgą. Wróg został pobity i cofał się w nieładzie na całej linii frontu. Odprawiono nabożeństwo dziękczynne, na którym widać było cylindry, białe rękawiczki, parasole komisariatu. Komisarz Ligi Narodów ani nikt z przedstawicieli aliantów, z wyjątkiem konsula francuskiego, nie przybył na to nabożeństwo. Wiadomość o polskim zwycięstwie była jeszcze zbyt świeża. Nie była jeszcze potwierdzona. Jednakże tego dnia zmienił się radykalnie stosunek ser Reginalda Towera do nas. Z tonu pogardliwego przeszedł na ton mniej lub więcej życzliwej uprzejmości. Nie, panie Mieczysławie, — Powiedział admirał. — Pańscy Anglicy to naród koniunkturalny, a pan ich zawsze broni. W kilka tygodni potem, pod nieobecność pana Biesiadyckiego, miałem zaszczyt powitania generała Weyganda. Spędził on w Gdańsku tylko kilka godzin. Rozmawiał ze mną szczerze, robiąc na mnie wrażenie skromnego człowieka. Naszego przyjaciela, dobrego żołnierza i prawdziwego dżentelmena. Niestety, jego prognostyki co do naszej, jak i europejskiej przyszłości były bardzo sceptyczne. Bez ogródek wyraził zdanie, że tak zwany korytarz pomorski, bez zaplecza Prus Wschodnich, które Polsce się należały, był jednym z głównych błędów traktatu wersalskiego. Przez dłuższy czas nie widziałam się Rakowskich. Byli całkowicie pochłonięci działalnością plebiscytową. Niestety plebiscyt pod opieką włoską, z pułkownikiem Toninim na czele nie bardzo przychylną Polakom, odbył się w chwili najmniej odpowiedniej, w chwili sukcesów bolszewickich i cofania się naszych wojsk. Mimo wytężonej działalności Sierakowskich i szeregu działaczy warmińskich, Strona przeciwna nie przebierała w metodach, mając za sobą dobrze zorganizowany aparat urzędniczy, pieniądze i wiele innych środków dla zastraszenia miejscowej ludności mazurskiej. Polska była przedstawiana jako sezonen sztat, państwo sezonowe. Ludność bała się opanowania kraju przez bolszewików wreszcie. Wewnętrzne zdarzenia w Polsce, jak brak stabilizacji rządowej, sejmowładztwo i rozpasanie partyjne, nie znalazły dobrego oddźwięku u ludności przyzwyczajonej od czasu rozbioru Rzeczypospolitej do Ordnungu i dobrobytu pod panowaniem niemieckim. W tych warunkach plebiscy na Warmii był dla Polski przegrany i ogromna połać kraju o ludności głównie polskiej, jak okręgi Malborski i Szczumski. Trafiła z powrotem do Niemiec. Koniec odcinka trzydziestego